Panie doktorze, jakie nowości w tym roku na pokazach ProCamu? Co szczególnie chcielibyście promować? Promujemy nowe odmiany rzepaku powiedzmy takie jak Aleksander, który w zeszłym roku, roku rekordowych plonów uzyskał doskonały wynik w badaniach coboru oficjalnych 112% wzorca, co tylko pokazuje jego przydatność w produkcji. Doskonale wygląda na poletkach jak również na polu produkcyjnym. Sławek ma tutaj około 30 hektarów też zasiane. premarketingowe w zeszłym roku wygląda bardzo dobrze. Chcemy pokazać też fajną odmianę z Monsanto DKX Power. Plus do tego Symarten z firmy Syngenta. Jedna fajna nowa odmiana populacyjna. Też hit sezonu myślę, stopień wzorca w soborskich w soborowskich badaniach porównają nawet z hybrydami, to jest odmiana mandril Nowa też hodowca Syngenta. Nowe technologie ochrony, co by tu powiedzieć nowe. Mamy kilka nowych produktów, między innymi Aylora z grupy karboksyamidów. Substancja aktywna Penthiopirac z chlorotalonilem w mieszaninie z epoksykonazolem. Doskonale sprawdziła się na polu produkcyjnym pszenicy, ale też i na doświadczeniach. Będziemy to pokazywali. Mamy też kilka nowych odmian pszenicy. Między innymi jest tutaj Florian, E-klasowa pszenica, przydatna właśnie na okresy posuchy, na lżejsze gleby. Widać to w tym roku, bo jest susza, potężna przypalenia słoneczne liści, ale Florian doskonale się zachował. Też Norin, który ma troszeczkę więcej tych uszkodzeń liści, górnych końcówek liści, ale ta odmiana jest bardzo wczesna i on, powinniśmy zresztą porównywać za tydzień, za 10 dni i wtedy wyglądałyby bardzo dobrze. Tak? Jest znacznie wcześniejszy, wcześniej schodzi z pola, plusem jest to, że można wcześniej zasiać rzepak. To jest tutaj na północ Polski doskonała odmiana. Co jeszcze z nowości? Kilka nowych biopreparatów, biostymulatorów, między innymi Improver, Revital, Biogen Rewital do rewitalizacji gleby, do rozkładu słomy nie jest ona powiedzmy jak ja to po prostu mówię śmietnikiem, tylko jest składnikiem pruchnicy, która doskonale trzyma wodę, daje też składniki pokarmowe i tak dalej. A takie preparaty właśnie do rozkładu słomy, czy można byłoby je zastosować również do rekultywacji terenu po zagajniku krótkiej rotacji? Myślę, że mogą wspomóc, ale to jest problematyczne, nie jest to słoma. Natomiast one na pewno mogą być wspomagające też do, do rekultywacji gleby, nie tylko pod względem rozkładu słomy, czy jakichś Resztek pożniwnych, ale też do powrotu tej gleby do sprawności. Tak? Jeżeli jest zniszczona, zdegradowana, może przez środki chemiczne, przez jakieś tam inne ciężkie tematy, uprawy i tak dalej. To jest też doskonały temat. Biogen Revital to nie tylko rozkład słomy, ale też poprawa struktury gleby. Przez co poprawia nam warunki wodno-powietrzne i ta roślina czuje się bardziej komfortowo. Tak? Jak pan ocenia suszę tutaj u nas na północy Polski? Bo ja ze strachem w oczach patrzyłam, co się dzieje na borach tucholskich, a ale przecież w innych regionach Pomorza i Warmii nie było lepiej. Jak pan to ocenia? Ja powiem tak, susza jest ogromna. Tutaj spadło gdzieś około 35-40 mm od kwietnia, tak? z czego 30 w 31 dekadzie maja wyglądało dobrze, upały były od Bożego Ciała i widać już jak natura wyrysowała... Mozaikę gleby, jak widać, gdzie jest słabsza gleba i tak dalej. No bory tucholskie też jeszcze dodatkowo słaba gleba, czyli tam to spotęgowało jeszcze mocy. Tu są ziemie trochę mocniejsze, tak samo na Żuławach. Jest widoczna susza, szczególnie w pszenicach. Plony na pewno nie będą takie rekordowe jak w zeszłym roku, ale myślę, że będą przyzwoite. To wszystko dobrze wygląda. Rzepak wygląda doskonale. Myślę, że jest bardzo dobry. Plony powinny być przynajmniej tutaj, w tym rejonie, w gospodarstwie, tu kolegi Sławka, nie tylko na doświadczeniach, ale też w produkcji. Pszenice wyglądają dobrze, do dobrze z plusem, co uważam, w porównaniu do zeszłego roku, który był rekordowym, jest i tak dobrze. No, pogoda nie sprzyjała, ale myślę, że nie będzie źle. Ale paradoksalnie, jak było za sucho, to mniej chorób grzybowych. Paradoksalnie, to jest dla Was niedobre, bo mniej sprzedacie yy... preparatów fungicydowych. Powiem Pani, że wcale nie do końca. Ci, którzy tak myśleli, przeszło kilka deszczów, gdzieś tam, mówię, koło 10-15 maja, później takie drobne, drobne e, kropienie plus rosy jest bardzo dużo rdzyżu u tej. I co niektórzy wydali dużo więcej pieniędzy, jak zrobili to, te... My robimy technologię standardową. Trzeci zabieg robiliśmy w zeszły wtorek, czy dosyć późno, ponieważ było sucho, przeczekaliśmy, ale deszcze zapowiadali zrobiliśmy zabieg, tak, po upałach i tak dalej. Natomiast kto nie zrobił drugiego zabiegu, nawet takiego dobrego, niekoniecznie bardzo dobrego, ten ma duże problemy i będzie miał, bo dzisiaj nie oceniamy tego. Ma padać deszcz dzisiaj na szczęście troszeczkę nas to omija, ale deszcze zapowiadają no, cały czas, po kilka milimetrów i to wystarczy, że zwilżenie liścia będzie kilka godzin dziennie, plus rosy, mgły i temat będzie taki, że ocenimy, tak będziemy wjeżdżać kombajnem. Dobra technologia zawsze się opłaca. Czyli nie można bazować na tym, że raczej nie, tylko trzeba nie. zadbać o wszystkie zabiegi. Już to widać już 10-14 dni temu, było widać, że po prostu te plantacje, które nie były dobrze zrobione, zabieg w fazie T2 około 18, 20, 22 maja, już na początku czerwca zarzuta opanowała bardzo mocno na liściach. W tej chwili wchodzi na kłos. Już tam praktycznie nie było ratunku. Nawet jak poszły bardzo drogie, skuteczne zabiegi, to już pewnych tematów nie cofnęły.